Thank mm -hmm. you. Legendy mówią o legendarnym wojowniku, który w Kung Fu był wręcz legendą. Przemierzał świat, szukając godnych przeciwników. A więc jesteś smakoszem? No to może posmakujesz mojej Wojownik nie odpowiedział, albowiem usta miał pełne. Potem przełknął, a potem przemówił. Dość padło słów. Czas walczyć. W sumie to był takim mocarzem, że kolesie ślepli oślepieni blaskiem tej jego mocy. Moje oczy! Ale mocarz! A jakie przystojny! Jakże ci się odwdzięczyć? Nie żądam zapłaty za mocarność. Ani za mą przystojność. Liczba przeciwników nie miała znaczenia. Był dla nich zbyt niezwyciężalny. Nigdy żaden panda nie budził takiej grozy i uwielbienia. Nawet najwięksi kuzacy w całych Sinach! Potężna piątka! Oddała pokłon jego mistrzostwu! Kumplujmy się! Jestem za. Ale na kumplowanie nie było czasu, bo w obliczu dziesięciu tysięcy demonów, z góry dziesięciu tysięcy demonów, liczy się jedno! A mianowicie... Po! Bo... Hmm? Bo spóźnisz się do pracy! Co? Hm. O! No, stawał. Hm. co ty tam znowu wyprawiasz? A, nic takiego. Kari! Pałpa, modliska, żuraw, żmija, tygrys. chodź A... wreszcie, robota czeka. Ja idę! Ja. Sorki tato. Z sorków nie ulepi się klusek. Co to były za hałasy? Coś ty tam rodził, co? A, nic, tylko miałem taki zakręcony sen. A konkretnie? A? Co takiego ci się przyśniło? Co takiego? A... Tak, właściwie to to był sen... o... kluskach. O kluskach? Naprawdę śniłeś dziś w nocy o kluskach? A no, No co, mam jakieś inne tematy? O, ostrożnie, to może być trochę ostre. Oh, chwalić dzień! Mój syn nareszcie wyśnił swój sen o kluzkach. <śmiech> Nie masz pojęcia, jak długo czekałem na tę chwilę. Przecież to znak, Po. Ale znak, że co? Że jesteś już prawie gotowy, żebym powierzył ci sekret tajnego składnika mojej zupy z tajnym składnikiem. A wtedy dopełni się twoje przeznaczenie i odziedziczysz po mnie restaurację. Tak jak ja odziedziczyłem ją po swoim ojcu, który odziedziczył ją po swoim, który wygrał ją w madżongę od tam. Tato, tato, tato, to był tylko sen. <śmiech> nie, to sen przez duże S. Kluski to nasze dziedzictwo, w naszych żyłach ponieczysty bulion. Ale tato, czy ty nigdy, no wiesz, nie chciałeś czegoś więcej? Robić coś poza kluskami? Prawdę mówiąc, kiedy jeszcze byłem młody i szalony, chciałem uciec gdzieś bardzo daleko i nauczyć się robić tofu. To czemu nie uciekłeś? O, bo to było tylko głupie marzenie. Wyobrażasz to sobie. Ja miałbym robić tofu! Cofu? <śmiech> <śmiech> nie! Każdy ma swoje miejsce na świecie. Moje jest tutaj. A twoje jest. Tak wiem, też tu. Nie. Stolik numer 3 czeka na zupę. Promienne liczko i na salę. Się uczniowie. O ile chcieliście mnie rozczarować? Ty zabrakło drapieżności. Małpa była za wolna. Żuraw wyżej, Żmija płynniej. Modliska, mistrzu Szyfu. Co? Mistrz Ugłej, mistrza wzywa. Mistrzu Ugłej, wzywałeś mnie. Stało się coś złego? Czy musi się źle dziać, żebym zatęsknił za swoim starym druchem? Więc nic się nie stało. No, tak bym tego nie ujął. <dziw vesgo> Mówiłeś, że... Miałem dzisiaj wizję. Tai Lung niebawem powróci. Ale to niemożliwe. On jest w więzieniu. Nie ma rzeczy niemożliwych. Zheng! Leć do twierdzy i niech podwoją strażę! Niech podwoją broń! Niech wszystko podwoją! Tai Lung nie może się wydostać! Tak, mistrzu Czasem ku przeznaczeniu prowadzi właśnie ta droga, którą nie chcemy kroczyć. Musimy coś zrobić, inaczej nikt nie będzie bezpieczny. On łaknie zemsty, on, on... Umysł przypomina ten staw. Kiedy jest wzburzony, trudno cokolwiek zobaczyć. Ale kiedy się uspokoi, odpowiedź pojawia się sama. Smoczy zwój. Nadszedł czas. No ale kto? Kto jest godzien poznać tajemnicę? Kto ma posiąść tę moc? Kto stanie się smoczym wojownikiem? A bo ja wiem... O, przepraszam, sorki? Ech, można? U, u. Aj, Uważaj po! Sorki... Mocny tenk. U, pardon! Strasznie przepraszam. Co? O, mistrz Ugłej chce wybrać smoczego wojownika? Dzisiaj! Szybko! Szybko! Chodźcie! Lecimy do pałacu! Coś z potężnej piątki dostanie smoczy zwój! Tu się rasta tysiąc lat! Łapcie miski i lećcie! To przełomowy dzień w historii kung fu! No, na co czekasz? Lecz, no! O, gdzie ty się wybierasz? Do jadę itowego pałacu? No, ale przecież nie bez wózka z kluskami! Cała dolina tam będzie, a ty będziesz im wszystkim sprzedawał kluseczki! Kluseczki? Ale, tato, bo tak sobie myślałem, że... Tak? Bo tak właśnie sobie myślałem, że... Uh -huh. Że może wezmę też sajgonki z kraba, bo, bo im ważność wygasa. Boż moja krew! Mówiłem ci, że ten sen to znak! Tak, he, he. To był fajny sen. Po... No, kupimy ci jakąś pamiątkę. Nie. Sam sobie kupię jakąś pamiątkę. To wiekopomny dzień. Czyż nie, mistrzu Ugłej? Tak. I szczerze mówiąc, nie sądziłem, że go dożyję. Uczniowie są już gotowi? Tak, mistrzu Ugłej. Wiesz to, stary druchu, Ten, którego wybiorę, przywróci spokój nie tylko Dolinie, ale także i tobie. A teraz, bez dalszych wstępów, zaczynamy! Ja! Yeah! Yeah! A! O nie, zaraz, zaraz! Jeszcze ja! Nie, nie! Popatrzcie, nie za sami... Hej, ja chcę do środka! Spójrzcie mnie! Wyszkajcie do Liny Spokoju! Za chwilę wystąpią przed wami! Ty gryźlicy! Żmija, Żurasz! Mauchpa! I Maryszka! Potężna, potężna, piątka. POTĘŻNA PIĄTKA! Ja Jaki potężna piątka, aaah! Ooo, aaah! Wojownicy, szukujcie się! się. Hej, a, ja? a ja? mam podbrot? No, bawi do walki? No. Wow. Wróba ognistych języków! że Smoczy Wojownik jest pośród nas. Mieszkańcy Doliny Spokoju! Mistrz Ugłej za chwilę wybierze Smoczego Wojownika! Ha? O nie! Nie, nie, zaraz! Jasne! chłopcze! A jak ci się wydaje, co? Nie! Przestań, przestań! No, chcę zobaczyć smoczego wojownika! To ja już nic nie rozumiem. Przecież miałeś dziś sen o kluskach. Skłamałem. Nigdy nie śnią mi się kluski, tato. Ja śnię o kung fu! i daj spokój, synku. I bierzmy się do roboty. Dobrze. O, a tak! Przepraszam, ja tylko chciałem zobaczyć smoczego wojownika. O, bardzo ciekawe. Mistrzu, czy, czy ty wskazujesz mnie? Jego. Kogo? Ciebie. Nie? Dokonało się. Na naszych oczach rodzi się smoczy w wojowni. Co? Co? Co? Uwaga! Uwaga! zaraz! Przecież to niemożliwe, żeby ten tłusty panda miał zostać smogszym wojownikiem. Właśnie miałeś wybrać Ciglisica, a to coś walnęło przed nią o ziemię. Przecież to czysty przypadek! Nic się nie dzieje przypadkowo. <śla> Wybacz nam, mistrzu. Zabiedliśmy. Nie. Jeżeli ten panda do jutra nie zrezygnuje, to ja zawiodłem was. Nie! Nie, nie, nie, nie, nie! Niosę wiadomość! Od mistrza Shifu. Co? Podwoić straż? Szczególną ostrożność? Obecne zabezpieczenia nie wystarczą? Czyżbyś hmm. kwestionował moje metody? Absolutnie skądże. Ale Shifu, tak? Ja jestem tylko posłańcem. Wiesz, co możesz powiedzieć swojemu mistrzowi Shifu? Ucieczka z twierdzy Chork-Hon jest niemożliwa! <laughs> robi wrażenie, co? <laughs> tak, bardzo robi. Bardzo robi. Jedno wejście, jedno wyjście. Tysiąc strażników i tylko jeden więzień. Tak, tylko że ten więzień to Tai Lung. Na sam dół. O matko. To właśnie ta Lung. No to ten. to ja tutaj zaczekam. I czego ty się tak boisz, co? Nic się nie, nie stanie. Drasz! Kuszę w gotowości! Kurzę? Ej, twardzielu! Słyszałeś? Ugłej wreszcie postanowił dać komuś smoczy zwój, no i niestety nie chodzi o ciebie. Zwariowałeś? Chcesz, żeby się wsiekł. A co on niby może zrobić? Przecież jest teraz całkiem na naszej łasce. <śmiech> <śmiech> O, nadjepnąłem kociusiowi na ogonek, jak? O. No dobra, to ja już się naoglądałem. Powiem Shifu, że nie ma się czym przejmować. A no nie ma. No tak mu powiem. Ale teraz już chodźmy, co? zaszło drobne nieporozumienie, bo chyba bierzecie mnie za... Kapelica poległych wojowników! O kurcze! Ale ogromna! Zbroja latającego nosorożca! I to z oryginalnymi wgnieceniami! Niebiańskie ostrze! Tak ostre, że ponoć od samego patrzenia można się... Niewidzialny trójząb przeznaczenia? A ten obraz widziałem dotąd tylko na obrazach. Legendarna urna szepczących wojowników. Ponoć w środku są zaklęte dusze całej armii ten Tenshu. Halo? Może wystarczy tego zwiedzania? Sorki. Powinienem się był przywitać. Kończy mi się cierpliwość. O, no... Ale co, gdzieś ci się jakoś śpieszy, czy coś? Możesz się odwrócić. Jasne. Cześć, jak leci. A właściwie, jak wy się tam przysk... Ktoś... stługł wazon. Ale ja to naprawię, bo... bo ma pan jakiś... Klej? Au! au. Uf, ach, ostre. A zatem jesteś smoczym wojownikiem, hmm? A, tak jakby? Nie! A... Nie jesteś smoczym wojownikiem i nie będziesz smoczym wojownikiem, chyba że poznasz tajemnicę smoczego zwoju. Ja cię... No a tak w praktyce? Macie jakąś drabinę? Trampolinę albo... <śmiech> Sądzisz, że to takie proste, że od tak zdradzę ci sekret tej niewyobrażalnej mocy? Nie, ja... Najpierw trzeba osiągnąć najwyższe mistrzostwo w kung fu ale przecież ktoś taki jak ty nie może nawet o tym marzyć. Ktoś taki jak ja? Tak. Jak ty wyglądasz? Ten tłusty Wiot Wiotczałem mięśnie. To chyba dobrze, że miejscami jestem wiotki. I Uf! ten żałosny bęben. Hej! E, I żenujące braki w higienie osobistym. O nie, nie, nie, zaraz. To już chyba przesada. Odsuń się łaskawie, bo czuję twój oddech. Mistrz Ugłej powiedział, że jestem sma... <śmiech> Technika palca Zagłady? Nie, nie, nie, tylko nie palec Zagłady. O, znasz tę technikę. Wymyślił ją mistrz Wuxi i za trzeciej dynastii. Tak. O, więc wiesz, co się stanie, kiedy zegnę mały palec? Nie, nie, nie. Wiesz, co jest w tym najgorsze? Najgorsze jest to, że potem trzeba posprzątać. No dobrze, po co ten nerwyn? A teraz posłuchaj, Pando. Uły może cię wybrał. Ale kiedy ja z tobą już skończę, to obiecuję. Pożałujesz jego decyzji. Rozumiemy się? O tak, rozumiemy, rozumiemy, bardzo nawet. Świetnie, <śmiech> aż się nie mogę doczekać. Zaczynajmy. Nie, nie, nie. Co? Ale już? Tak, już. Chyba, że mistrz Ugujej popełnił błąd. I wcale nie jesteś smoczym wojownikiem. A, okej, okay, tak. <śmiech> no nie daję gwarancji, czy tak od razu wszystko mi wyjdzie, bo... <śmiech> <śmiech> Cóż, jeśli nie spróbujemy, nigdy się nie dowiemy. A, tak, ale może na początek spróbujmy coś na moim poziomie? A jakiś to poziom jest? No wiesz... Nie, nie jestem jakimś mistrzem, no, ale no, może na przykład od zera, poziom zero. <śmiech> nie, niestety nie ma czegoś takiego jak poziom zero. Hej, a może na rozgrzewkę to? To? Na tym trenują tylko dzieci. I przystawiamy tym drzwi, jak jest przeciąg. Ale skoro nalegasz... A, potężna piątka! Jesteście o wiele więksi niż wasza maskotki. Może z wyjątkiem modliszki. Tutaj bez zmian. Do dzieła pan to. Pokaż na co cię stać. Um, a oni tak się będą gapić. Czy może czymś się tam zajmą, czy coś ewentualnie. Udesz to. Okej, okay. to znaczy właśnie jadłem, więc.. Ah, jeszcze trochę trawie, więc moje kung fu będzie trochę słabsze niż. Normalnie? Udesz wreszcie. No dobra. No i co ty możesz? Nic nie możesz, bo to ja jestem smokiem, ta? Zaczepiasz mojego kolegę? Matko, jak ja cię zaraz upodlę. Widziałeś, jak te nogi śmigają? Śmigają, aż je rozmywa. No już dawaj. Jestem mgnieniem, jestem mgnieniem. Widziałeś kiedyś styl pandy? A może wolisz modliszkę? Albo styl małpy? Uh, uh, uh, uh, uh. A może dziamne cię wężo-żmiją? Uderzasz to, czy nie? No dobra. Walę. Vale. A może tak jeszcze raz? I trochę mocniej. I co ra! To się skończy szybciej niż sądziłem. Moje padziątka. O! Oh! Oh! Teraz już jest poziom zero. Szkoda gadać, potwierdzam. Nie wiem, co mistrz ugłej sobie obzdurał. Przecież ten biedak się wykończy. Co ty? On jest świetny! To smoczy wojownik! Spadł prosto z nieba na wielkiej kuli ognia. A kiedy stąpa, ziemia się trzęsie. Sądziłam, że mistrz Ugłej wybierze kogoś, kto zna przynajmniej podstawy. A on nawet nie sięga własnych stóp palcami. Stary, on ich nawet nie widzi. <grystanie> <grystanie> cześć. Nie śpisz, co? Już nie. No, bo ja właśnie... Ale dzień, co? To całe kumkwo je popalić, co? Masz zakwasy? E, to był dość długi i, i raczej niezbyt udany dzień, więc... E, tak... Chyba lepiej już się położę spać. Tak, tak, tak, no jasne. Fajnie, dzięki. Tylko że. Stary, jestem waszym fanem. Aha. W bitwie o kanion żółtej rzeki byliście niewiarygodni. Tysiąc wojowników na każdego z was, a wyście się nie poddali, tylko. A! A! A! A, a, a, a! O, tego nie przewidziałem. E, Słuchaj, nie powinieneś tu być. <glimy> no wiem, no wiem. Masz rację. N nie jestem. Ale całe życie marzyłem, żeby... Nie, nie, nie. nie, Ale ja miałem na myśli, że tutaj. Konkretnie w tym pokoju. Bo to mój pokój. Jasny, ale własny. <śmiech> o, okej. <okay>. Jasne, jasne. <śmiech> znaczy, że... Chciałbyś pójść spać. No. Już mnie nie ma. Jutro czeka nas sporo pracy. <śmiech> jo. Jesteś mocarz. I więcej nic nie mówię. No. Pa, <śmiech> Co takiego? Nie, nie, ja nic nie mówiłem. Okej, okay. i tak trzymać. Dobranoc, kolorowych snów. <słuch> Jakoś tak niezręcznie wyszło. <słuch> Pani mistrzyni! Proszę nie wstawać, ja tylko... Nie powinieneś tu być. A, tak, tak, jasne. To twój pokój Mówię, że w ogóle nie powinno cię tu być. Przynosisz hańbę sztuce Kung i jeśli masz choć trochę szacunku dla nas i tego, co robimy, to... Do jutra, stąd znikniesz. Jestem fanem. Widzę, że znalazłeś naszą chlubę. Święte drzewo brzoskwiniowe. To drzewo jest święte, strasznie przepraszam. Nie było żadnej tabliczki, a nic. Teraz rozumiem. Kiedy się martwisz, zaczynasz jeść. Martwię? Ja się nie martwię. Dlaczego zaraz, że zaraz się martwię? No to jakie masz zmartwienie? Ach. Wyszedłem dzisiaj na największą lebiegę w dziejach całego kung fu. Największą w Chinach. Największą na świecie. Możliwe. A piątka! Matko, żebyś to widział. Normalnie mnie nienawidzą. Normalnie. Jak szifu niby miałby zrobić ze mnie smoczego wojownika? Ja nie mam tak łatwo jak tamci. Nie mam pazurów, skrzydeł albo jadu. Nawet modliszka ma te swoje... rączki. Ach, chyba sobie odpuszczę i zajmę się gotowaniem klusek. Odpuścisz, nie odpuścisz. Kluski, nie kluski. Za bardzo się przejmujesz tym, co było, wiesz? I tym, co będzie też. Jest takie przysłowie. Wczoraj to już historia. Jutro to tajemnica. Ale dzisiaj to dar losu. A dary są po to, żeby się nimi cieszyć. Na до чекаш. Taj Ай! się uwalnia! Muszę Ай! sifu! Ай! Ай! Ай! nie се Ай! не mnie! И Ай! Ай! Ай! Ale najpierw nas jeszcze zabije. Ha, ha, ha. Nie, jeszcze nie. Czekać. Tak. To miło, że sifu cię przysłał. A już myślałem, że o mnie zapomniał. Lecz z powrotem i powiedz im, że prawdziwy smoczy wojownik wraca do domu. Dzień dobry, mistrzu. Pando! Pando! Wstawaj! <śmiech> zrezygnował. To co teraz zrobimy, mistrzu? Skoro pandy nie ma, kto zostanie smoczym wojownikiem? Musimy nadal trenować i mieć nadzieję, że z czasem prawdziwy smoczy wojownik sam się objawi. A ty co tutaj robisz? A, cześć! D Dzień dobry, mistrzu. Tak się trochę rozgrzewam. Tknąłeś, Ja? Co, ja? Ja? Nie. Skąd? To taki specjalny. No, utknąłem. Pomóż mu. O matko. To co, na trzy, tak? Raz, dwa. Trzy! Ach, dziękuję. Nie dziękuj mi. Nie, ale poważnie jestem co, bo. Gdy. Naprawdę sądziłeś, że nauczysz się robić pełny szpagat w jedną noc? Potrzeba lat, żeby odpowiednio rozciągnąć ciało. I kolejnych lat, żeby wykorzystać to w walce. Co ty robisz? Jedyne pamiątki, które stąd wynosimy, to wielkie sińce i połamane kości. No! Genialnie! To się jeszcze okaże! Gotowy? Ja zawsze jestem. O! Kurwa! o! Przepraszam, że cię taka, ale mówiłeś, że jesteś gotowy. Nie no, ale moc! Zrób też raz! <grym> ale! O! O! <śmiech> Traktowałem cię ulgowo, Pando, ale dość tego. Teraz będziesz walczył ze mną. Ale fajnie, no, to ja za! Podejdź. Żeby zwyciężać, trzeba znaleźć największą słabość przeciwnika i bezlitośnie ją wykorzystać. Ekstra! Obracać przeciwnie mu jego własną siłę. Dopóki nie patnie, albo się nie podda. Ale prawdziwy wojownik się nie poddaje. Nie martw się, mistrzu. Ja tego nigdy nie, nie zrobię. A! A! A! Jeżeli ma olej w głowie, już więcej tutaj nie wróci. Oj, wróci, wróci. On naprawdę się nie poddaje, no nie? Jak to mówią, leci siłą rozpędu. Ach! Ał! Ał! Ał! Zawsze myślałem, że akupunktura ma przynosić ulgę. I jeszcze przyniesie. Myślisz, że to tak łatwo znaleźć odpowiedni nerw pod tą warstwą... Tłuszczu. E, futra. Ja bym powiedział futra. Tak akurat. Już kto jak kto, ale ja nie oceniam po wzroście. Zresztą, no zobacz. Nie wierć się. Aha. Może przyjrzyj się temu jeszcze raz, dobrze? A, rozumiem. Au! Przestań! Wiem, że mistrz Shifu chce mnie zahartować w ogóle Ale jakby to był ktoś inny, to pomyślałbym, że chce się mnie pozbyć <grym> Fakt, że czasem bywa trochę bezlitosny Ale kiedyś było inaczej Jeżeli wierzyć legendom Był taki czas, kiedy mistrz Shifu nawet się uśmiechał Nie, tak Ale to było przedtem Przed czym? Przed Tai e, Fajnie, ale chyba nie powinniśmy o tym rozmawiać. Cóż, skoro on tu jednak zostaje, to niech się dowie. Spokojnie, spokojnie. Ja już o nim słyszałem. Był uczniem Shifu. Pierwszym, który opanował tysiąc tajnych technik kung fu. A potem narozrabiał i, i go zamknęli. Był kimś więcej niż uczniem. Shifu znalazł go, kiedy Tai był jeszcze mały. Wychował jak własnego syna. U. A kiedy wykazał predyspozycje, Shifu zaczął go uczyć kung fu. Wierzył w niego. Powiedział mu, że będzie wielkim wojownikiem. Ale Tai Lungowi to nie wystarczało. Chciał poznać sekret smoczego zwoju, ale Ugu zobaczył zaczajoną w nim ciemność i odmówił. Rozwścieczony Tailung rozpętał piekło w dolinie. Spróbował odebrać zwój siłą. Shifu musiał zniszczyć to, co sam kiedyś stworzył. Ale nie potrafił. Nigdy wcześniej nikogo tak nie kochał jak Tailunga. A nie później. A teraz ma szansę naprawić tam ten błąd, wyszkolić godnego smorzego wojownika, ale trafiłeś mu się ty. Wielki, tłusty panda, dla którego to wszystko kpina. Dosyć tego! Stop! Moja wina! Coś mu zrobiłem z jakimś nerwem w twarzy. I możliwe, że wstrzymałem akcję serca. Równowaga. Równo... Równ... Równ... Równ... Równ... Równ... Równ... Równ... Równ... Równ... Uwaga. Nie wiem, kto tam tak macha skrzydłami, ale proszę ciszej! Równuj. O, zęk. Doskonale. No co tam dobrego masz mi do powiedzenia? Ach. Mistrzu, mistrzu, mm -hmm. mam, e, e, e, ja mam e, bardzo złe wieści. Ej, Shifu. wieści to tylko wieści. Nie ma dobrych i złych. Mistrzu, twoja wizja, twoja wizja się sprawdza. Pai Lung wydostał się z więzienia i pragnie zemsty. To naprawdę złe wieści. Dla tych, którzy nie wierzą, że smoczy wojownik może go powstrzymać. Ten Mistrzu, ten panda nie jest smoczym wojownikiem. Jego tu w ogóle nie powinno być. To czysty przypadek. Nic się nie dzieje przypadkiem. Oh, tak wiem. Jeszcze mówiłeś. Dwukrotnie. Wiem, bo to też nie było przypadkiem. Trzykrotnie. Mój stary druhu, nasz panda nie wypełni swojego przeznaczenia, ani ty swojego, dopóki nie porzucisz złudzenia, że mamy wpływ na los. Złudzenia? Tak. Spójrz na to drzewo, Shifu. Nie mogę sprawić, żeby zakwitło, kiedy zechcę, ani żeby przed czasem zrodziło owoce. Ale są rzeczy, na które mamy wpływ. Mogę sprawić, że owoce spadną. Tak samo jak mogę... posadzić nowe drzewo. To już nie jest złudzenie, mistrzu. No tak. Ale cokolwiek byś robił, to drzewo i tak zrodzi brzoskwinie. Choćbyś miał ochotę na jabłko albo pomarańcze, i tak będzie brzoskwinia. Ale brzoskwinia nie pokona tajlunga. A może właśnie pokona, jeśli odpowiednio o nią zadbasz, jeśli ją wychowasz, jeśli w nią uwierzysz. Ale jak? Jak potrzebna mi twoja pomoc, mistrzu? Nie. Wystarczy odrobina wiary. Obiecaj mi coś, Shifu. Obiecaj, że znajdziesz w sobie tę wiarę. Ja... Ja się postaram. Hm, dobrze. Nadszedł mój czas. Resztę swojej wędrówki musisz odbyć beze mnie. Ale, ale, ale co to ma... Mistrzu! Nie opuszczaj mnie! Po prostu uwierz. Mistrzu! Największym bandziorem w całej prowincji. Ale na masz słabiutkie. Serio? No, a on co, nic ci nie zrobił? No wiesz, tak do końca to, to tego nie powiedziałem. Ale pomyślałem. Znaczy, znaczy... w głowie. Jak... jakby czytał w myślach, to by go zatkało. Co? Dobra, jemy. Życzę smacznego. To jest naprawdę świetne. A, tam świetną zupę z tajnym składnikiem to robi mój tata, bo on... Zna ten tajny składnik. Mm, ale co to w ogóle mówisz? To jest ekstra. Potrafisz gotować, stary. Szkoda, że mam takie małe usta. Ty Tygryska, nawet nie wiesz, co tracisz. Mm. Podobno prawdziwy smoczy wojownik może przeżyć całe miesiące za jedyny pokarm, mając jedną dziką jagodę i energię wszechświata. No to mój organizm jest jeszcze trochę za mało smoczy. <śmiech> nie wystarczy mu jak gutka i jakiś kosmiczny soczek. Co? O, nic, mistrzu Shifu. Nie będziesz smoczym wojownikiem, dopóki nie zrzucisz 500 kilo i nie umyjesz zębów. Co to za dziwaczne hałasy? Jaki śmiech? Ja słyszę. Do roboty, Pando. A może pewnego dnia będziesz miał takie uszy jak ja. To dobre. U, uszy! Nie śmiesz was to? No przecież śmieszne. To sifu. No wiem, że Shifu, a niby kogo udaje, Uuu, Mistrz Shifu, a. <głos> Myślisz, że to śmieszne? Tai Lung wydostał się z więzienia, a wy stroicie sobie żarty! Co? Spróbuję zabrać smoczy zwój i tylko ty jeden możesz go powstrzymać! E? <głos> a ja mówiłem, że nie masz poczucia humoru. <głos> ja mam powstrzymać Tai Lunga. Co? Ale to na poważnie? Że niby ja? Nie, ale, nie, Mistrzu, Ugłej go powstrzyma. Już raz to zrobił, to znowu może. Nie, Ugłej nie może. Już nie może. To nasza jedyna nadzieja to smoczy wojownik. Ten panda? Tak, ten pan! Mistrzu, błagam, to my go powstrzymamy. Przecież do tego nas szkoliłeś. Nie! Pokonanie Tajlunga to nie wasze przeznaczenie, tylko jego. Gdzie on jest? Nie możesz odejść! Prawdziwy wojownik się nie poddaje! Ta? No to patrz! Au! Oj, weź! Niby jak mam pokonać Tajlunga? Ja nawet ze schodami sobie nie radzę! Pokonasz go, bo to ty jesteś smoczym wojownikiem! Au! Przecież sam w to nie wierzysz! O! Nigdy w to nie wierzyłeś! Odkąd tylko się tu pojawiłem, próbowałeś się mnie pozbyć! O! Tak! To prawda! Ale teraz proszę, żebyś zaufał swojemu mistrzowi, tak jak ja nauczyłem się ufać swojemu. Nie jesteś moim mistrzem, a ja nie jestem smoczym wojownikiem. Tak dlaczego się nie poddałeś? Wiedziałeś, że chcę się ciebie pozbyć, a jednak zostałeś. Tak, zostałem. Zostałem dlatego, że ilekroć waliłeś mnie cegłą w głowę, albo mówiłeś, że śmierdzę, bolało. Ale na pewno nie bardziej niż każdy dzień mojego życia i bycia mną. Zostałem, bo sądziłem, że jeśli ktoś ma mnie zmienić, sprawić, że nie będę sobą, to tylko ty! Największy nauczyciel Kung Fu w całych Chinach! Ale ja mogę cię zmienić! Mogę sprawić, że będziesz smoczym wojownikiem! I zrobię to! <głosy> Daj spokój! Tai Lung dotrze tu lada dzień! A nawet gdyby miało mu to zabrać 100 lat, to niby jak zmieniłbyś to coś w smoczego wojownika? Ha! Jak? Jak? Jak? Nie mam pojęcia! Nie mam pojęcia. No właśnie. Przecież po to mnie szkoliłeś. Tygrysico! Nie zatrzymacie mnie! Wcale nie próbujemy! Co? Idziemy z tobą! Jak coś przeżywam, to jem, okej? Okay? O, nic się nie stało. Małpa też ciągle podjada. Na górnej półce ma zapas ciasteczek. nie powiesz, małpia. O co nie wierzę? Tak, wiem, brzydzisz ze mną. Nie, nie, ale zobacz, jak ty się tam dostałeś. No, jakoś tak, um, może jakoś tak um, przy okazji. A jednak jesteś pięć metrów nad ziemią i do tego robisz szpagat. Nie, to? To tylko tak przypadkiem. A! A! Nic nie dzieje się przypadkiem. Ход си за мно. Я не ja знаю, че миска и кунг-фу климата. Но може, че миска и Nie taki климата? drogi, не wziął kąpiel? Oh. Pando, nie godzi się myć pach w źródle niebiańskich łez. Ha? Źródło niebia... To tutaj ugłej medytował nad tajemnicą harmonii skupienia. To jest miejsce narodzin kung fu. Będziesz nauczyć kung fu? Tak! A zatem jestem twoim mistrzem! Okej! Okay. Nie, Becz. Okej. Okay. Kiedy skupiasz się na walce, kiedy się koncentrujesz, jesteś do bani. Ale być może to moja wina. Nie mogę cię szkolić tak, jak szkoliłem tamtą piątkę. Teraz rozumiem że jedyne, co do ciebie przemówi, to to. O, dzięki, bo jestem strasznie głodny. Świetnie. Kiedy skończymy trening, dostaniesz jeść. Mm. Udaczonajmy. Gah! <śmiech> <śmiech> Tak zwyczajnie? Bez pompek? Bez biegów na przejomaj? Obiecałem, że cię wyszkolę i wyszkolony zostałeś. Więc teraz możesz jeść. Smacznego. Hej! Powiedziałem, że możesz jeść. Częstuj się. Hej! No przecież możesz jeść. Czyżby? A nie. Nie jestem głodny. Wojownik. A skąd wiesz, że przed nim nie stoisz? Czyżbyś miała mnie za głupca? Widzę, że nie jesteś smoczym wojownikiem. Nie ma go tu! Słyszałem, że spadł prosto z nieba na wielkiej kuli ognia. Że jest największym wojownikiem, jaki stąpał po ziemi. Po? A więc tak ma na imię. O! Nareszcie. Godny mnie przeciwnik. O tym pojedynku będą pisać legendy! Hip! Hip! Hip! Całkiem nieźle, Pando. Całkiem nieźle? Całkiem nieźle? Ha! Jestem Debeśczak! Prawdziwego mistrza cechuje prawdziwa skromność. Ale fakt, jesteś Debeśczak. <grywa> Chłopaki! Chłopaki! Nie żyją! Nie! Oddychają! Zastali? Nie! Mają otwarte oczy. Zna zakazane techniki. Nie mieliśmy szans. A więc jest jeszcze silniejszy. A! Kajlung? Jeszcze? A! Jest zbyt szybki! Przepraszam, Pot. Łudziłam się, że go powstrzymam. Mógł was pozabijać. Czemu tego nie zrobił? Żebyście wrócili i zasiali ręk w naszych sercach. Ale tak się nie stanie. A, na pewno? To znaczy, wiecie. Ja boję się strasznie. Możesz go pokonać, Pando. Ech, nie, no, no jasne, ale, ale weź, jak oni nie mogli? Pięciu mistrzów naraz? A ja jestem jeden. Ale ty poznasz tajemnicę, której nie zna nikt inny. Naprawdę myślisz, że jestem godzien? Jesteś. Właśnie, jest smoczy zwój. Weź go. Czekaj, co będzie, jak go przeczytam? Nie wiadomo, ale legendy mówią, że będziesz słyszał uderzenia motylich skrzydeł. Ło, wow. serio? Mocna rzecz. Tak, będziesz widział w najgłębszych ciemnościach i będziesz stanowił jedność z otaczającym cię wow. światem. Wow a będę mógł przebijać ściany, albo robić takie, takie potwórne salto do skup tyłu? Się. Będę mógł z nim skup się. A, tak, tak. Przeczytaj, zwój, i spełnij swe przeznaczenie. Przeczytaj i stań się... ...smoczym wojownikiem. Proszeczka się zacięła. No chodź tu, maleńka! Dziękuję. Inna sprawa, że to ja ubluzowałem wieczką. Okej, no dobra. Nic tam nie ma. Co? No, zobacz. Nie. Nie mam prawa czytać smog. Pusty. Nie ro... Nie rozumiem. Okej. Okay. Czyli, że Oogway był tylko starym, szalonym żółwiem, tak? Nie. Oogway był mądrzejszy niż my wszyscy razem. O, daj spokój! Przecież wiesz, że wybrał mnie przypadkiem. Jasne, że nie jestem smoczym wojownikiem. Chyba we śnie. Ale kto powstrzyma Tailunga? Zniszczy wszystko i każdego, kogo napotka. Nie! Pozostaje ucieczka. Wyprowadźcie wieśniaków z wioski, A być może przetrwają. A co z tobą, mistrzu? Będę z nim walczyć. Co? Jeśli zajmę go wystarczająco długo, nikt inny nie ucierpi. Ale Shifu... on cię zabije. A więc nareszcie zapłacę za swój błąd. A teraz słuchajcie mnie wszyscy. Reszty swoje wędrówki musicie odbyć beze mnie. Jestem dumny, że było mi dane was nauczać. Z Chodź, maluszku. Znajdziemy twoją mamę. Żmija, zajmiesz się południową stroną. Modliszka północną. Żuraw oświetli drogę. że wróciłeś, synu. Dobrze, że wróciłem. Chodźmy po. A w nowej restauracji przyszłość plusek to zupa z warzywami w kostkę. Bądźmy szczerzy, plastry do przeszytek. I jeszcze sobie pomyślałem, że w nowej kuchni zrobimy taki sufit, żebyś nie zahaczał głową. Hmm? Cieszysz się? Przykro mi, że nie wszystko wyszło tak jak... Ale może to lepiej? A. Po, nie zamartwiaj się tak. Jeszcze spełnisz swoje przeznaczenie. Kluski to nasze dziedzictwo. W naszych żyłach płynie czysty bulion, pamiętasz? Sam już nie wiem, tato. Tak szczerze, to zastanawiam się czasem, czy jestem twoim synem. <śmiech> po... Chyba już czas, żebym powiedział ci coś, o czym powinieneś wiedzieć już bardzo dawno temu. Tak, tato? Otóż tajny składnik mojej słynnej zupy z tajnym składnikiem. O. Oh. Chodź, chodź, chodź. Tajnym składnikiem mojej zupy jest. Jego brak? Ha? No ale dokładnie. Tak? Bo żaden tajny składnik nie jest potrzebny. Zaraz, zaraz. Więc to zwyczajna zupa z kluskami? Nie dodajesz jakiegoś specjalnego sosu czy czegoś? Nie ma takiej potrzeby! Żeby powstało coś wyjątkowego, wystarczy wiara, że tak będzie! Nie ma żadnego tajnego składnika. już nie jest twój dom, a ja już nie jestem twoim mistrzem. A tak, masz nowego ulubieńca. No to gdzie jest ten... po? Bo... Wystraszyłem go? Ta sprawa dotyczy ciebie i mnie. Ach, więc tak to ma wyglądać? Tak to musi wyglądać. Hmm. przez 20 lat z powodu twojej słabości! Usłuszeństwo mistrzowi to nie słabość. Wiedziałeś, że to ja jestem smoczym wojownikiem. Zawsze to wiedziałeś. Ale kiedy ugłej uznał, że jest inaczej, co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Milczałeś. Widocznie nie było ci pisane nim zostać, ale to nie moja wina. Nie twoja wina? A kto mi robił nadzieję? Okazał mi ćwiczyć, choć ból rozrywał mi mięśnie? Smoczy z się należą! Jeszcze ja! ja! ja! że nie miałem głosu w tej sprawie! Teraz masz. Ja! ja! Дай ми тън звуј! Умре, а на тебе не Zawsze byłem z Ciebie dumny. A od samego początku byłem z Ciebie dumny. Niestety ta duma zaślepiła mnie. Za bardzo Cię kochałem, żeby widzieć, kim się stajesz. A raczej, kim stajesz się przeze mnie. Prze... Przepraszam... Nie chcę twoich przeprosin. Chcę dostać ten zwój. Co? Gdzie on jest? Smoczy wojownik go zabrał i pewnie przekracza właśnie granicę kraju. Już nigdy go nie dostaniesz, Luk. Nigdy. Nigdy. A ty to kto? Kolego? Ja to smoczy wojownik. Ty? O? Toż to panda. Jesteś pandą. I co mi zrobisz grubasie? Siądziesz na mnie? Nie kuś mnie. A teraz użyję tego, chcesz? To sobie daj. Nareszcie. Ha? <laughs> Si Jest... moja! Tu nic nie ma! Oh. Oh. Nie łam się. Ja też tak od razu nie załapałem. Co? Nie ma żadnego tajnego składnika. Wystarczysz ty. <grym> No, nie, kto pało? Do, dość, dość. Ja! Możesz mnie pokonać. Jesteś. Jesteś tylko tłustym, słabym pandą. Nie jestem tłustym, słabym pandą. Jestem tłustym i bardzo silnym pandą. Technika palca zagład. O, znasz tę technikę. Blefujesz. Blefujesz? Szyfu by cię tego nie nauczył. Fakt. Sam się nauczyłem. Szyb sił! Moja krew i ten wspaniały wojownik kung fu, to mój synek! Dzięki, tato. Cześć, chłopaki. Mistrzu. Mistrzu. Mistrzu? Zaraz, mistrz Shifu! Mistrzu! Szifu! Shifu, powiedz coś! Po, ty żyjesz. Albo my obaj nie. Nie, mistrzu, nic mi nie jest. Pokonałem Tajlunga. Naprawdę? A. No tak. A jednak mistrz Ugły miał rację. Jesteś zmoczym bojownikiem. Przywróciłeś spokój tej dolinie. I, i mnie. Dziękuję. Dziękuję. O, dziękuję, dziękuję. Nie! Mistrzu! Nie, nie, nie! Nie umieraj, proszę! Błaga! Przecież nie umieram, bałwanie! A smoczy wojowniku. Po prostu odzyskałem spokój. Nareszcie. О, то... Мам не да, да, А потрафиш? То да, може, да, да, Так. Everybody is kung fu fighting Your mind becomes fast as lightning Although the future is a little bit frightening A little bit frightening <laughs> It's the book of your life that you're writing <laughs> Look out! Skidoo. Everybody is kung fu fighting